CISZA! Dzisiejszy temat lekcji... Co autor miał na myśli? Buonasera, e benvenuti alla transmissione. Cześć, nazywam się Waldek. Co autor miał na myśli dzisiaj sam, bez tego kudłatego osobnika, co zwykle przebywa w pobliżu mikrofonu? Nie, tak naprawdę jest poza granicami kraju. Ostatnio był odcinek patriotyczny, a ten pseudo sobie wyjechał. I co? nie no to w sumie moja wina bo zapomniałem mu złożyć życzenia więc wszystkiego najlepszego kudłaty w dniu urodzin które były a ja je przespałem więc na antenie wszystkiego najlepszego tutto il medzilio wszystkiego najlepszego e, dzisiaj chciałem zająć Juliuszem Słowackim znalazłem pierwszy losowy wiersz z listu do księgarza się nazywa ja w tym wietrzu widzę potencjał nie ja wiem jak większość czytelników. Generalnie zaczyna się tak fajnie. Jeszcze chodzą przed oczyma duże palmy, wieże, gmachy, palmy, duże, Takie małe kwiatki. W sumie duże są małe, palmy są wielkie. Palmy, takie kukosy, wiecie. E, palmy tak w ogóle, o ciekawostka. Przeczytałem, że palmy to z genetycznego i biologicznego punktu widzenia strało. Fajnie, nie? Wieże, o, wieże też są wysokie i gmachy. Kaj, Teby, Tyr, Solima, mój Eustachy! Tak się zaczyna. Jeszcze głowa diabła warta, jeszcze morskie czują strachy. Wyją, hyjen, lwa, lamparta, mój Eustachy. O, ja tu widzę, że całkiem niezła noc była. Wycie, lwa, lamparta. O, eustachy, musisz być dobry. Jeszcze długo spocząć trzeba. Czy tu słowo długo jest nieużyte czasem przypadkowo? I spocząć trzeba. A po tych palm i wieżowców? I Eustachego? Oj, Julek. Jeszcze długo spocząć trzeba, nim przywyknę widzieć dachy. Widzieć dachy, przywyknę. A, czyli Julek był na dole. Zamiast płócien, palm i nieba. A, czyli naprawdę był na dole. Kojacie. Palma no. Ja to inaczej nazywam niż Palma, ale okej. Okay. Mój Ustachy. Tak, twoje ustachy. Lecz ty wyrwiesz mnie z letargu. Ty pomieszasz róż zapach księgierskiego wonią targu. Mój Ustachy. Księgierskiego wonią targu. A czyli w takich miejscach też można to robić. Wow. Hartko. Będę tobie wdzięczny za to. Przypominasz mi kraj i Lachy. Lachy? Proszę Państwa, ja tu już nie mam wątpliwości. Co autor miał na myśli? Przypominasz mi kraj Z Zniechęceniem, troską, stratą. Mój Eustachy. Zniechęceniem, czyli na początku Eustachy taki... Niedostępny był. Ty napiszesz mi jak stoją. No nie, naprawdę, jak stoją. Poetycznej muzy gmachy. Czyli Eustachy był twoją muzą. Julek, tak? I co piszą. I co broją. Aha, widzę, to, to niegrzeczne były ustachy w nocy. To musiało się dziać. Dla nich rosły świeże laury. I szczękały druku blachy. I szczękały druku blachy? To faktycznie na tych maszynach do druku tam w księgarni. <śmiech> Oj, takie przeżycia w poezji opisywać? <śmiech> ja naprawdę wiedziałem, że papier przyjmie wszystko, no, ale żeby dwójkę mężczyzn. <śmiech> Gdybym ja gonił kofty, maury, Mój ustachy, Znaczy jednak nie podobała ci się rola? Albo właśnie ci się podobała? <śmiech> Niech śpiewając więc tedeum, Żemrok zgubił budząc grachy. Grachy. I zcypiony w kolizeum. To chyba tak na polskie szczypany. No? Mój ustachy. Podszczypywał cię. Lubiłeś no, to widzę. Lecz się wmieszam do antyfon. A to musi być jakaś maszyna drukarska. Na egipskie klne się ptachy, na egipskie klnę się ptachy. Ptachy to są takie duże ptaki. Na egip Egipcjanów został w spokoju. Na kościoły, gdzie Bóg Tyfon. Mówię ustachy, Bóg Tyfon. O, i tutaj nie wiem, czy wiecie. Tyfon jest postacią z mitologii greckiej jak się narodził, to jest ciekawe co tam Gaja wściekła na Zousa za zamknięcie jej dzieci gigantów w Tartarze zwróciła się o pomoc do Tartara dał jej dwa jaja zapłodnione przez niego, Gaja zakopała je w ziemi i po jakimś czasie na świat wyszedł potwór Tyfon więc Eustachy, <głosy> nie wiem co wy tam planujecie ale Tyfon narodził się bez udziału mężczyzny, więc to chyba za bardzo mnie psuje nie może być taki wiersz, nie. Mój Eustachy, klnę się tobie na atory, co w tynerze ma swe gmachy, że się porwę jak gladiator. Mój Eustachy, to jest wietrz napisany w 1837 roku? Już wtedy ludzie mieli takie fantazje? Nie, to... No nie wierzę. To jest po prostu kurwa skandal. I to jest kurwa skandal oburzający Zostawmy tą chorą tematykę i coś ciekawego przy okazji opowiem dla odmiany. Bo poeci to tak naprawdę fajne chłopaki są. Dużo fajnych rzeczy się działo na głównym planie. To jest fajna sprawa. Na przykład w Anglii pewien nadwodny poeta wymawiał takie słowa, których nikt nie potrafił przetłumaczyć. Nawet najlepsi tłumacze. Pisał na przykład A shit going around me. Pewnego dnia zaproszony został na dwór królowej. Królowa osobiście pofatygowała się po niego swoją piękną karocą zaprzęgniętą w sześć koni. Jak później poeta napisał, jeden miał katar kiszek. Jadą sobie pięknymi wąwozami, królowa słucha pięknych słów poety. Nagle koniowi odezwał się problem kataru i zabrzmiały potężne odgłosy. Królowej było wstyd że to jej piękne konie się tak zachowały przy jakże wielkim artyście. Królowa, aby naprawić ten incydent, powiedziała przepraszam na to poeta. A nic nie szkodzi. Myślałem, że to koń. No, tak było. Jeszcze sobie przypomniałem. Był taki człowiek. Mark Twain. <gryw> Może ktoś kojarzy. E, otrzymał on kiedyś do oceny słaby wiersz wraz z listem od autora z pytaniem, czy wiersz nadaje się do druku. Utwór nosił tytuł Dlaczego żyję? Twain odpowiedział w liście <śmiech> Żyje pan dlatego, że nie przyniósł mi pan tego wiersza osobiście. No, no to to by było na tyle. E, tak, ja się nazywam Wady Graban, to było co miał na myśli. Następne będzie lepsze. No i zacznijcie czytać poezję, żeby więcej takich nie trzeba było słuchać. Eee, cóż mogę powiedzieć? Następny odcinek będzie fajniejszy, lepszy, dłuższy, śmieszniejszy i bardziej przygotowany. Eee, co jeszcze? No, alivadegi. see ya Bye bye papatki. I to dobranoc, bo trzeba rano wstać i się wziąć za porządną robotę, bo nie można całe życie siedzieć na tyłku i... nie no, w zasadzie można. Napiszę o tym wiersz. Do usłyszenia. See ya.